Ewangelia Świętego Marka, rozdział drugi. A Zasie przyszedł po kilku dniach do Kapernaum i usłyszano, że jest w domu. A wnet zeszło się ich tak wiele, że się zmieścić nie mogli ani przed drzwiami i opowiadał im Słowo Boże. Wtedy przyszli do niego niosący powietrzem ruszonego, którego czterej nieśli. A gdy do niego przystąpić nie mogli dla ciżby, odarli dach. Gdzie był Jezus, a przełamawszy go, spuścili po powrozach na dół łoże, na którym leżał powietrzem ruszony. A widząc Jezus wiarę ich, rzekł powietrzem ruszonemu, synu, odpuszczone są tobie grzechy twoje. A byli tam niektórzy z nauczonych w piśmie, siedząc i myśląc w sercach swoich. Czemuż ten takie mówi bluźnierstwa? Któż może grzechy odpuszczać, tylko sam Bóg? A zaraz poznawszy Jezus duchem swym, iż tak w sobie myśleli, rzekł im. Czemuż tak myślicie w sercach waszych? Cóż łatwiejszego jest, rzec powietrzem ruszonemu, odpuszczone są tobie grzechy? Czyli rzec, wstań i weźmi łoże twoje, a chodź. Ale żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma moc na ziemi grzechy odpuszczać, rzekł powietrzem ruszonemu. Tobie mówię, wstań, a weź mi łoże twoje, a idź do domu twego. A on zarazem wstał i wziąwszy łoże swoje, wyszedł przed wszystkimi, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, mówiąc, nigdyśmy nic takiego nie widzieli. I wyszedł za nad morze, a Wszystek Lud przychodził do Niego i nauczał je. A idąc mimo cła, ujrzał Lewiego, syna Alfeuszowego, siedzącego na cle. I rzekł mu, pójdź za Mną. A on wstawszy, szedł za Nim. I stało się, gdy Jezus siedział za stołem w domu Jego, że wiele celników i grzeszników, Wespół siedziało z Jezusem i z uczniami Jego, bo ich wiele było i chodzili za Nim. A nauczeni w piśmie i faryzeuszowie, widząc Go, że jadł z celnikami i z grzesznikami, mówili do uczniów Jego. Cóż jest, iż z celnikami i z grzesznikami je i pije? A usłyszawszy to Jezus... Rzekł im, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. A uczniowie Janowi i faryzejscy pościli, a przyszedłszy mówili do niego, czemuż uczniowie Janowi i faryzejscy poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? I rzekł im Jezus. Izali mogą synowie łożnicy małżeńskiej pościć, póki z nimi jest oblubieniec? Póki z sobą oblubieńca mają, nie mogą pościć. Ale przyjdą dni, gdy od nich odjęty będzie oblubieniec, a tety będą pościć w one dni. A żaden nie wprawuje łaty sukna nowego w szatę wiotchą. Inaczej ona jego łata nowa ujmuje nieco od wiotchej szaty i stawa się gorsze rozdarcie. I żaden nie leje wina młodego w stare statki, bo inaczej wino młode rozsadza statki i wycieka wino, a statki się psują. Ale wino nowe ma być wlewane w statki nowe. I stało się, że szedł Jezus w sabat przez zboża i poczęli uczniowie Jego idąc rwać kłosy. Ale faryzeuszowie mówili do Niego, oto czemu ci czynią w sabat, czego się nie godzi czynić. A On im rzekł, nigdyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy niedostatek cierpiał, a łaknął sam i ci, którzy z Nim byli? Jako wszedł do domu Bożego za Abiatara, kapłana najwyższego, i jadł chleby pokładne, których się nie godziło jeść tylko kapłanom, a dał i tym, którzy z nim byli. Dlatego rzekł im, sabat dla człowieka uczyniony, a nie człowiek dla sabatu. Dlatego syn człowieczy jest panem i sabatu.